Cześć, jestem Krzyszman, a wysłuchacie podcastu Jaskinia Głupoty. W dzisiejszym odcinku, a co ja gadam w ogóle, to jest y, suplement, suplement do odcinka, pół odcinka nawet, muzyczno dyktafonowego, e, który, no, jakościowo był okropny. E, wziąłem teraz telefon i do telefonu gadam, więc się pytam was, jak widzicie ten telefon? Wytrzymalibyście na nim jeszcze pół roku? Hmm? słuchacze jaskini i głupoty. W świe... nie wiem, jak się do was zwracać. słuchacze jaskini głupoty. Gdzie mnie to brzmi, na przykład hukafon ma hukaczy, tam słuchacze flipnotas są yy, larwy, Przecież larwy chyba, maga. Yy, słuchacze, yy, słuchacze, nie mów nikomu, są żuczki, to wy kim będziecie? Głupimi jaskiniowcami. Dobrze, głupi jaskiniowcy. Yy, znaczy nie chcę, że jesteście jakiś głupi. Szczyćcie się tym. Na przykład w TV sobie napiszcie. No, bo w latach od 2010 do jakiś tam byłem głupim jakiś nocłem. To jest na plus. Yy, I słuchajcie, no to jak to widzicie? My tak sobie myślę, że mogę jeszcze zrobić na ściepę na Zuma H1. Może coś, może bym tam stówkę ubierał przy dobrym powodzeniu. 6 słuchaczy. Tak? Bo zobaczyłem, że z jest 6 ludzi zasób, którzy mają zasób z jak jak jej głupoty. Szczerze mówiąc, że myślałem, że to jest więcej. No ale czujcie się wyróżnieni przy tych 40 milionów Polaków. Tylko 6 z Was było taki wielki, start, gdzieś jak jaskina głupotę. Więc to, w komentarzu tutaj, spodem jak y, koment y, no, komentarz, więc komentujcie sobie. Yy, czy wytrzymalibyście na tym współ i czy dalibyście na ściepę? Bo pewnie, co zrobić. Mógłbym. No znaczy co, trzymajcie się do kiedy ja zamierzam opublikować? Do środy.